Trójki. Już 17. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 marca. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis. Polska uczestniczy w działaniach zmierzających do usuwania zagrożenia terrorystycznego i sama płaci za to cenę, mówił po marszu w Tunisie prezydent Bronisław Komorowski. W tym serwisie trójki także o Niedzieli Palmowej w Jerozolimie i o pogróżkach, które dostaje dyrektor generalny BBC po zwolnieniu prezentera popularnego programu motoryzacyjnego. Tysiące ludzi przeszły w marszu przeciw terroryzmowi w stolicy Tunezji. Wśród nich przewódcy Francji, Włoch, Palestyny, a także Polski. W ten sposób upamiętniono ofiary zamachu terrorystycznego z 18 marca, w którym zginęło 20 zagranicznych turystów, w tym trzech Polaków. Do zamachu przyznało się dżihadystyczne ugrupowanie państwo islamskie. Prezydent Bronisław Komorowski już po marszu mówił, że Polska w pełni rozumie zaniepokojenie i zaangażowanie krajów Europy w kierunku południowym, skąd płynie zagrożenie terroryzmem. Dzisiejszy marsz jest sygnałem świadczącym o tym, że i Polska uczestniczy w każdej postaci w działaniach zmierzających do powstrzymania zagrożenia terrorystycznego i sama też płaci. Za to cenę. Świat nie jest bezpieczny, ale dzięki solidarności zarówno z ofiarami, jak i solidarności w walce ze zjawiskami złymi na świecie, możemy czuć się trochę bezpieczniejsi. Na terenie muzeum bardzo odsłonięto tablice z nazwiskami wszystkich ofiar zamachu. Dzisiaj niedziela palmowa. Katolicy wspominają uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Pielgrzymi z całego świata uczestniczyli właśnie w Jerozolimie w procesji, tą samą drogą, którą Jezus miał przebyć dwa tysiące lat temu. I come from Ojciec Zacheusz Drążek, jestem w ziemi świętej od dwóch lat Jerozolima, Boży grób. I jest to manifestacja naszej wiary, ale też zaznaczenie obecności chrześcijan w Ziemi świętej. Na co dzień na pewno są rozproszeni po różnych miejscowościach i na pewno nie w takiej liczbie, jak dzisiaj widzimy ich. Alleluia, Jestem Samer, mieszkam w Ramallah, to w Palestynie na zachodnim brzegu. To święto to część naszej wiary, ale też wyraz pokojowego oporu. Pokazujemy światu, że wciąż tu jesteśmy, jako chrześcijanie i palestyńczycy żyjący pod okupacją. Procesja oficjalnie rozpoczęła obchody Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie. W serwisie trójki kolejne informacje. Scotland Yard bada pogróżki, jakie otrzymał dyrektor generalny BBC po zwolnieniu prezentera Top Gear Jeremy'ego Clarksona. Gazeta Mail on Sunday informuje, że Lord Tony Hall i jego żona od kilku dni znajdują się pod 24-godzinną ochroną z Londynu, Grzegorz Drymer. Mail on Sunday zamieszcza zdjęcia ochroniarzy strzegących od czwartku domu Lorda Holla pod Oxfordem. Gazeta twierdzi, że są to byli komandosi, wynajęci przez BBC kosztem ponad tysiąca funtów dziennie. Rzecznik Scotland Yard powiedział, że autor anonimowego e-maila zagroził Tonemu Holowi śmiercią, kiedy w środę nie przedłużył Jeremu Clarksonowi kontraktu. Jest to efekt skandalu po napaści słownej i rękoczynach, jakich dopuścił się prezenter Top Gear wobec producenta programu, kiedy na plan dowieziono kanapki zamiast gorącego obiadu. Clarksonowi nie pomogła nawet petycja z podpisami ponad miliona fanów, przywieziona 20 marca pod gmach BBC czołgiem. Top Gear ma na całym świecie 350 milionów widzów i BBC zarabiała na nim prawie 70 milionów funtów rocznie. Sam Clarkson zarabiał prawie milion, a w 2013 roku otrzymał też ponad 13 milionów funtów premii. Tymczasem gazeta Niedzielna The Sandy Telegraph donosi, że mimo utraty posady w Top Gear, Jeremy Clarkson mógłby nadal występować w objazdowych imprezach motoryzacyjnych BBC od Australii po Wielką Brytanię. Dla Polskiego Radia Grzegorz Dreamer, Londyn. Splot różnych okoliczności, silnego wiatru, wysokich fal i złamany maszt to prawdopodobne przyczyny zatonięcia polskiego jachtu na Morzu Północnym. Jego kapitanem był kapitan Eugeniusz Moczydłowski, doświadczony, świetny żeglarz, dlatego trudno go posądzać o błąd, uważa Aleksander Gosk z Akademii Morskiej w Gdyni. Ja nie sądzę, aby tam został popełniony jakiś niesamowity błąd. Oczywiście, że maszty się łamią, ale trudno mi sobie wyobrazić, aby tak po prostu złamały się masz, złamał się masz na jachcie, który tak naprawdę drugi sezon pływa, bo Magnus Zaremba zaczął pływać w ubiegłym roku, ma za sobą pierwszą ekspedycję na wody Grenlandii, Spiswergenu, Islandii i tak jak Genek pisał później, no jacht wykazał swoje, swoją przydatność. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, jednostka zatonęła w nocy u wybrzeża Norwegii. Niektórzy członkowie załogi nawet dwukrotnie wpadali do wody. Gdy wysłali sygnał SOS, na pomoc przyleciały norweskie służby ratownicze i ewakuowały żeglarze śmigłowcom. Członkom załogi nic poważnego się nie stało. O 18 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. A teraz jeszcze krótko o pogodzie. Jutro tak, że będzie sporo chmur, popada deszcz, a nawet grat i silny wiatr w województwach zachodnich, północnych i w górach. Najcieplej będzie w Rzeszowie i w Przemyślu, tam 12 stopni, w Katowicach, Warszawie i Lublinie 10, w Gdańsku i Poznaniu 7, w Zakopanem Toruniu 6, w i Górze 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było poetyckie powitanie wiosny. Ulewny deszcz metafor.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 Ulubiona książka miałaby 100 stron więcej, litr benzyn wystarczyłby na 100 km, weekend trwałby 3 dni, a urlop a, a urlop tydzień dłużej. Cyfrowe radio to nowe programy: Polskie Radio 24, Polskie Radio Rytm i Polskie Radio Dzieciom, a także dodatkowe usługi. Ach, gdyby tylko jeszcze życie było jak cyfrowe radio. Radio cyfrowe nadaje więcej.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 Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Alugastrin, węglandi dihydroksylinowo sodowy 340 mg tabletki do rozgryzania i rzucia. Objawowo w nadwaści soku żołądkowego, w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki żotwórcze w chorobie brzodowej żołądka i dwunastnicy. przeciwwskazania, na wrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek podmiot odpowiedzialny bioprofil polska spółka so.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 Sponsorem programu jest grupa Azoty, polski producent nawozu wieloskładnikowego polifoska. Trzecia strona medalu. Aj. aj, aj, aj, aj. Wymyka się troszeczkę ten drugi set spod kontroli, witamy Państwa bardzo serdecznie, dużo dzisiaj emocji Tomasz Gorazdowski i Michał Donosierowski, mówimy o siatkówce, dlatego że Asekoresowi Rzeszów walczy w finale Ligi Mistrzów Siatkarzy i 22 do 20 w secie, drugi ma pierwszy przegrany, no ale ciągle jest kontakt punktowy, żeby tylko na zagrywce nie pojawił się znowu Leon, bo to Leon zawodowiec i są kłopoty, no, ale na razie walczą Cały tydzień czekaliśmy na to spotkanie. Mówię nie o finale Ligi Mistrzów Siatkarzy, choć na to oczywiście też czekaliśmy, a o mecz Polska-Irlandia. Już tylko godziny zostały do tego spotkania. Zwycięstwo bardzo przybliży nas do Euro 2016. Remis nie będzie zły, porażka komplikuje sprawę. Jak zatem pokonać Irlandczyków? stracili w tych eliminacjach trzy bramki i ani jedna bramka nie padła po dośrodkowaniu stracili bramki po wymianie krótkich podań w zasadzie czterech, pięciu krótkich podań gdzie zostawiali przeciwnika wolnego i to jest może recepta na Irlandczyków mam za ten sposób, trzeba to tylko zrealizować Adam Malecki jest na miejscu w Dublinie połączymy się z nim kiedy będzie na stadionie a poza tym zapraszamy na obszerwy obszerne i wnikliwe wprowadzenia do tego spotkania podsumujemy też inne najciekawsze mecze eliminacyjne 23 do 21 do 22 dla Rosjan jest krabeł Poza podium Asa Koresowia walczy o zwycięstwo w lidze mistrzów rywalem, zenit kazań. Za chwilę połączymy się z wysłanikiem polskiego radia na to spotkanie. Na razie, tak jak wspominałem, pierwszy set przegrany, w drugim secie walka o każdy punkt, no ale ciągle górą o jedno oczko ale Rosjanie. Jeden punkcik, tylko jeden jeszcze punktik, żeby się udało odrobić. Uda się? Czy no. na zagrywkę? Zobaczymy. Przypomnę już teraz, że za tydzień w Szczecinie o wygranie Ligi Mistrzyń powalczą siatkarki. W finale Final Four jest chemik police. A tu jak? 24-22. No zobaczymy. Zostanie nam jeszcze być może set trzeci. Czyli co? Zapowiadamy Final for Ligi Mistrzyń za tydzień w Szczecinie, tak jak powiedziałeś, chemik polica. Jeżeli znajdziemy się w tym pojedynku finałowym, to dla nas to już będzie duży sukces. Każdy medal będzie dla nas sukcesem. Mówiła prezes chemika Joanna Żurowska. No tutaj byliśmy w, trochę poszkodowani, trochę w uprzywilejowanej sytuacji. Wiadomo było, że polski zespół zagra w finale Ligi Mistrzów. Nie wiadomo było, który. Takie są przepisy, że jeżeli są dwa zespoły z jednego kraju, to muszą. Po prostu muszą spotkać się w półfinale. Ja tego trochę nie rozumiem. Ja się z tym trochę nie zgadzam. Ty? Ja też się nie zgadzam, ale tutaj zdobywamy 23 punkt, zatem pierwsza piłka setowa obroniona. W Berlinie będziemy Państwu mówić, co dalej. Dominacja Mercedesa przerwana. Ferrari dziś miało wielki dzień w Grand Prix Malezji, ponieważ po kapitalnym wyścigu Sebastian Vettel został zwycięzcą. Radość w zespole? No proszę posłuchać. Great drive, great drive. Well done. Numer 1 is back. Top class. Ferrari back. C È un grande chef. Yes! Sì ragazzi! Oh, mi senti? Mi senti? Grazie senti, mille mi ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Trzeba przyznać, że szybko nauczył się odpowiednich słów po włosku, a o tym wyścigu porozmawiamy niedługo z Grzegorzem Morżyńskim, komentatorem Formuły 1 Ach, i westchnienie ulgi, i radość i gracie, gracie, no wyścig naprawdę był bardzo ciekawy, kibice żużla czekają już na start nowego sezonu, na razie żużlowcy startowali w parach w Bydgoszczy Polacy zajęli drugie miejsce to dobra wiadomość, fatalnie spisał się jednak Krzysztof Kasprzak i to gorsza wiadomość nie było wyjścia, trzeba go było zmienić i to szybko przyznaje Marek Cieślak Przegrywam, koniec, nie? Tutaj nie ma dyskusji tam czy tak czy tak, no, przejechałeś dwa razy czwarty, musi jechać inny, nie? I w kolejnym turnieju bez Krzysztof Kasprzak też z tego co się dowiedzieliśmy nie pojedzie. Poza tym w dzisiejszej audycji opowiemy o niezwykłej karierze Polaka, który właśnie podpisał zawodowy kontrakt w NFL. Historia naprawdę jak od zra do milionera. Podpisał kontrakt w najsłynniejszej, oczywiście Lidze futbolu Amerykańskiego. Zaprosimy na orlen Warsaw Maraton. a dla fanów tenisa mamy niespodziankę. To wszystko i oczywiście więcej do godziny 19.71.335, 22.7 trójek. Sport w trójce na na Twitterze i Facebooku tsm. Radio.pl To wszystkie kanały komunikacji z nami. Zapraszamy. Jeżeli chcieliby Państwo coś powiedzieć o lidze Światowej Siatkarzy albo o bieganiu, bo wiemy, że biegano w całej Europie, albo o czymkolwiek innym, to zapraszamy. A w meczu? Tak, to może ja powiem w takim razie o lidze, o Final Four, bo przegraliśmy drugi set, a zatem Rosjanom pozostają już tylko 25 punktów do zdobycia. No przed nami set trzeci, a miejmy nadzieję, że potem czwarty i piąty. No ale... Ale Trzeba przyznać, że Sekoresowia walczyła, to były zażarte sety i tak naprawdę zwycięstwo było tuż, tuż, więc może się obudzą teraz. No być może, zobaczymy. Zobaczymy, a za moment zaprosimy Państwa na najważniejsze informacje i już będziemy wiedzieć, co dalej dzieje się w Berlinie. już wspominaliśmy, to zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki, no, ale jednak z Rosjanami trzeba wygrać. Na razie ASEKO, Rzeczowi Rzeszów walczy z Zenitem Kazań będzie za moment rozpoczynał się trzeci set. Na razie jest źle albo bardzo źle, bo dwa pierwsze sety Polacy przegrali. A może taki scenariusz jest na dzisiaj, że oni chcą zagrać tiebrek żeby wytrzymać do końca audycji, żebyśmy pod koniec audycji powiedzieli o tym, że wygraliśmy w tie break. O. Bardzo byłoby fajnie, bo Scra doprowadziła w meczu o brązowy medal do tie breaku. tyle że niestety ten tiebrek przegrała 2 do 3 z Berlin Recycling of Volley. W tym e, zaciętym tajbreku było 21 do 23, no niestety miejsce w tu finałowym turnieju. To teraz zapraszamy Państwa na skrót najważniejszych dzisiaj wiadomości. W Malezji nareszcie coś się działo na to, że Sepang w sumie dość nieoczekiwanie wyścig wygrał czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Sebastian Vettel. To pierwsze zwycięstwo Niemca od dawna i pierwsze w Ferrari. Trzeba przyznać, że trzeba się trochę przyzwyczaić do widoku Vettela w czerwonym kombinezonie. Drugie miejsce wywalczył broniący tytułu Brytyjczyk Louis Hamilton. a trzecie Niemiec Nico Rosberg. Obaj oczywiście z Mercedesa. W całości nie dojechał do mety zespół McLarena i Alonso i Batonowi przeszkodziła awaria silników. Mieliśmy i rekord. Max Verstappen został najmłodszym zdobywcą punktów w historii Formuły 1. Holender był dziś szósty, szampana jednak nie było, bo w Malezji siedemnastolatkom nie wolno pić alkoholu i nie tylko w Malezji. Po drugiej stronie Oceanu Spokojnego, prawie zupełnie spokojnie, do jednej ósmej finału turnieju w Miami awansowała Agnieszka Radwańska. W trzeciej rundzie wygrała z Rumunką Iriną Kamelią Begu. Było 6-2, 4-6, 6-2 i o ćwierć finału Polka zagra teraz z Hiszpanką Nawaro. Wczoraj w nocy trochę męczył się Jerzy Janowicz, ale jednak w trzech setach pokonał Hiszpana Agutę. Teraz naprzeciwko Polaka w trzeciej rundzie stanie Belek Goffey. W Warszawie mnóstwo osób wzięło w udział w dziesiątym PZU półmaratonie. Większość startowała dla zdrowia i zabawy, ale niektórzy się poważnie ściga. Wygrał Kenijczyk Limo Kiprop, a najlepszy z Polaków był Adam Nowicki i zajął miejsce. Wśród kobiet wygrała Etiopka Mane Beriso, a druga finiszowała Katarzyna Kowalska. Jako ciekawostkę można dodać, że w półmaratonie w Berlinie było odwrotnie niż w Warszawie. Wygrał Etiopczyk i Kenijka. W pierwszej lidze piłkarskiej KGHM Zagłębie Lubin zremisowało z pogonią siedlce 0 do 0. To cenny punkt, bo pozwolił Zagłębiu wyjść na prowadzenie w tabeli. O punkt właśnie wyprzedza Termalikę i Wisłę Płock. W czwartym meczu finałowym rozgrywek mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie pomiędzy gks GKS-em Tychy a GKS em a Jastrzębie na razie 0-1 po pierwszej tercji. Po trzech meczach w play-off lepsze jest Jastrzębie 2-1. Do, do Mistrzostwa potrzebne są cztery zwycięstwa. W Tychach na lodzie, a w Lesznie byłoby na wodzie. zaplanowane na dziś finał Mistrzostw Polski Park Klubowych na Żożlu z powodu niesprzyjającej pogody został odwołany za bardzo lało. Nie dało się jechać. W Maroko na szczęście nie lało. Karolina Winkowska wygrała pierwsze zawody Pucharu Świata w kitesurfingu freestyle w Dachla, właśnie w Maroku. Przygotowanie w Australii i Afryce Południowej przyniosły zatem pożądany skutek. Karolina Winkowska broni tytułu z zeszłego roku. No i na razie jest na dobrej drodze, żeby ten tytuł obronić, choć to dopiero początek sezonu. Również w Austrii był pierwszy start w sezonie i pierwsza wygrana. Srebrna medalistka olimpijska z Pekinu w kolarstwie górskim Maja Włuszowska wygrała zawody Kamptal Classic w Golois. To pierwszy start w tym sezonie i pierwszy występ w nowej grupie Cross. Do stadionu Wembley należy nie jeden rekord, jeżeli chodzi o kibiców doszedł właśnie kolejny. W meczu Ligi Angielskiej w rugby padł rekord frekwencji kibiców oglądających klubowe spotkanie. Spotkanie z Saracens Watford's Halleck in London obejrzało 84 068 widzów. Dokładnie tylu. No to jeszcze na koniec o jednym rekordzie blisko i 3,5 miliona euro podatku zapłacił w zeszłym roku Manny Pacquiao. Sporo się zarabia, to sporo się płaci, to jasne, ale z danych filipińskiego rządu wynik że Pacquiao jest największym i jednym słowem najlepszym płatnikiem w kraju. Inni widocznie ukrywają swoje dochody lepiej, bo trudno uwierzyć, że w kraju 7 tysiąca wysp nie ma nikogo, kto zarabia lepiej niż bokser. No ale w tym roku sytuacja może się zmienić po walce z Floydem Mayweatherem. A w Berlinie, no dobrze, dobrze, dobrze patrzysz, 4 do 1 dla Rzeszowa, Aż dla ASEKO. Przetarłem szkiełko w no telewizorze. Tak, ale znowu Rzeciwość. serwował Leon. Co nie, właśnie? ale patrz, jak bronimy, fantastycznie wybroniliśmy Ale znowu piłka jelczy. u Rosjan, no niedobrze, nie dobrze. O, No i właśnie, 4 do dwóch dla Rosjan. My zatem czekamy na połączenie z Cezarem Kuriewem, który jest w Berlinie, a na razie Beastie Boys, niech Aseko będzie jak Beastie Boys w tym meczu. Jeszcze trzy sety do wygrania, jeśli się uda, to będą mistrzami Ligi Mistrzów. Tak, krzyknąć, kibice Rosowi, oglądając to, co dzieje się w secie trzecim, ale co ja będę opowiadał o tym, co dzieje się w Berlinie, skoro na miejscu jest Cezary Guriew, Czarek, jaka sytuacja, nastroje się odrobinkę poprawiły? I witam Państwa, oczywiście nastroje poprawiły się, bo na pewno słuchacze programu trzeciego wiedzą, że po dwóch setach Resowia przegrywa 0-2, do 2, ale teraz trzeci set 7-3 dla Resowi. Nabokowski zagrał Rosjanie, Michałow, i Michałow mocno z prawego skrzydła przewrócił się Buszek, ale wejście Rafała Buszka zmieniło tutaj oblicze trochę tego spotkania, bo i dobrze przyjmuje i potrafi atakować, bo przecież kiedyś w swojej karierze także był atakujący 7-4 do 4 dla Resowia. W trzecim secie i teraz Michałów atakujący. Wielka gwiazda rosyjskiej drużyny narodowej. On świetnie zagrywa. Już piłka podrzucona uderzył. Podbija Ignaczak. Drzyzga, wyskakuje. Buszek. I tutaj jest radość Resowi. A na eksplozja radości w wykonaniu Krzysztofa Ignaczaka. 8 do 4 prowadzi Resowia w trzecim secie. Po dwóch setach 0 do dwóch. Pierwszy set przegrany. 22 do 25. Drugi 23 do 25. Cudowna atmosfera 10 tysięcy kibiców Przegrana dzisiaj Skra Bełchatów Z gospodarzami, ale było cudowne Widowisko, 7 piłek Meczowych obronił Zespół z Bełchatowa Sam miał trzy piłki meczowe No i ta postawa kibiców jest przewaga Największa grupa z Podkarpacia Kibice resowi śpiewali Skra Skra Skra Bełchatów, to było rzeczywiście Piękne, dodawali otuchy Kibicom, którzy są po przeciwległej, A więc tym w to czarnych strojach kibicom Mistrzów Polski. To cudowne, to może największa wartość tego widowiska, że tak wspaniale potrafią wspierać się Polacy czy w Berlinie, czy Hala by była w innym miejscu. Max Szmanik Halle przez dwa dni na namiastka tego, co znamy z Polski. 10 tysięcy kibiców, zabawa, śpiew, kulturalny doping, dobre siatkarskie widowisko, ale na razie lepsi Rosjanie. Zenit Kazan, nie Rosjanie, ale przecież tam Towarzystwo Międzynarodowe z tym niesamowitym kołbańczykiem Elonem, a więc trzeci set przegrywa Resowie, ale w trzecim secie wicemistrzowie Polski prowadzą Zenitem 8 do 4 Dziękujemy bardzo, z Berlina mówił Cezary Górjew, No i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze łączyć A to oznaczałoby, że spotkanie będzie trwało I trwało, powiem szczerze, że oddałbym swoją dniówkę Żeby zobaczyć minę trenera Alekny, która jest taka pewna no ale gdyby udawało się, gdyby się udawało To chciałbym popatrzeć To ja dokładam swoją dniówkę, żeby też zobaczyć minę tego trenera Jeśli Aseko wygrałoby to spotkanie Trzecia strona medalu Grazie mille Grazie, grazie. Grazie, daj! Forza Ferrari! Tak było dzisiaj po wyścigu Grand Prix Malezja. My łączymy się teraz z Grzegorzem Możdżyńskim, komentatorem Formuły 1. Witamy cię Grzegorz. Trzeba przyznać, że wyścig był kapitalny, bardzo dużo się działo. Powiedz, co ty najbardziej zapamiętałeś z tego wyścigu, jak on wyglądał? Dzień dobry. Tak, wyścig był rzeczywiście fantastyczny, dużo się działo, no między innymi za sprawą pogody, która wczoraj pomieszała szyki w kwalifikacjach. Wielu kierowców startowało dalej niż powinno, inni znowu byli wyżej niż, niż mogli być, więc to, to dało dzisiaj dużo rzeczywiście akcji, kilka kolizji na początku, więc... Rzeczywiście to, to, to i potem samochód bezpieczeństwa, który też trochę namieszał, więc to wszystko spowodowało, że wyścig był bardziej ekscytujący niż, niż mógł być, ale przede wszystkim myślę, że stało się tak za sprawą doskonałej formy zespołu Ferrari, który dzisiaj był ewidentnie najlepszym zespołem i Sebastian Fatel zasłużenie wygrał wyścig, pojechał bezbłędnie jak zwykle. I rzeczywiście utrzymał takie tempo, którego Mercedes, niezależnie od różnic strategii i różnych tam przypadłości w czasie wyścigu, rzeczywiście Mercedes nie był w stanie dotrzymać im kroku. Grzegorz, czy spodziewałeś się, że tak szybko tak szybko Sebastian Vettel wskoczy na podium, nie mówiąc już o zwycięstwie, bo przecież Ferrari miało za sobą ciężkie ostatnie miesiące, a nawet to można rozpatrywać w kategorii lat, a Vettelowi też ostatnio nie szło najlepiej. Tymczasem czerwono-niemiecki Mariasz okazuje się strzałem w dziesiątkę. Tak, to, to, to, że Ferrari mogło być na podium, to, to już zaczynało być realne w czasie testów przedsezonowych, bo rzeczywiście Ferrari pokazało tam e, regularnie dobre tempo w, w testach, co, e, choć mówi się, że, że, że, że czasy okrążeń nie są ważne i kolejność w testach nie jest ważna, to jednak ta konsekwentnie dobra forma w, każdy, w każdym teście była obietnicą i potwierdziła się, jak to zwykle bywa, w e, wyścigach, także Ferrari na podium można się było spodziewać. Chyba nikt się nie spodziewał, że Ferrari wygra już drugi wyścig w tym sezonie. Stało się tak za sprawą no, kilku rzeczy. Ja to chciałem też podkreślić świetną jazdę dzisiaj Kimiego Rajkonena, który przecież no, niefortunnie doznał przebitej opony przy kolizji niezawinionej przez siebie z jednym z Sauberów. I potem z ostatniego miejsca w stawce dojechał do czwartego, więc to była jazda, moim zdaniem, zasługująca na uwagę i godna mistrza świata. On jechał fantastycznie, wyprzedzał, wyprzedzał tam wiele samochodów i dojechał na czwartym miejscu. Można tylko myśleć, co by było, gdyby nie musiał zjechać na zmianę opony i prawdopodobnie on by walczył tutaj o, o kolejne miejsce na podium i to było wtedy sensacją. No, my będziemy mieć szansę przekonać się, czy taki scenariusz jest możliwy podczas kolejnego wyścigu. Ciągle są kłopoty z silnikami Hondy. Sądzisz, że w prędzej czy później się z tym uporają? Czy tak już to będzie takie yy, no, jechanie na jednym cylindrze do, do końca sezonu, a przynajmniej do jego połowy, gdzie z reguły często coś się zmienia? No nie, ja myślę, że dzisiaj ten wyścig dla, dla, dla Hondy i dla McLarena Paradoksalnie, mimo wycofania obu samochodów ze względów technicznych, raczej chyba prewencyjnie, no bo silniki trzeba oszczędzać w tym sezonie niestety, jednak paradoksalnie ten wyścig był dobry dla McLaren i dla Hondy, bo oni pokazali lepsze tempo, o kilka sekund chyba lepiej pojechali niż w poprzednim wyścigu, więc nie byli już na samym końcu stawki w tempie wyścigowym, a, a mieszali już, już całkiem, całkiem całkiem poważnie w, w środku stawki, więc to wbrew pozorom nie był taki zły wyścig, nie udało się dojechać do końca, a pamiętajmy, że oni traktują te pierwsze 3-4 wyścigi sezonu jako no, przedłużenie testów, które im w tym roku nie wyszły, bo wiadomo, nie przejechali wielu kilometrów, więc tak naprawdę i Honda, i McLaren w tej chwili pracują nad tym, żeby wszystkie te elementy zespołu napędowego z, z samochodem zgrać. Yy, oni jadą na, na, na, na, na częściowej mocy silnika, nie wykorzystują całego potencjału silnika, pamiętajmy o to, po to, żeby te silniki przetrzymały wyścig, więc oni pracują nad tym, żeby to wszystko zgrać, dopracować i jestem przekonany, że w połowie sezonu zobaczymy już Hondę mieszającą tam, walczącą o punkty. I za to trzymamy kciuki, bo im większa rywalizacja, tym lepiej. Bardzo dziękujemy. Grzegorz Możdżyński podsumował dla Państwa ten wyścig. Ja jeszcze tylko dla początku podam y, klasyfikację po tym wyścigu i, i w całym sezonie. Sebastian Vettel się wygrał drugi Hamilton, trzeci Rosberg, czwarty Raikkonen, piąty Bottas, później Massa Verstappen, Sainz Junior... Fiat i Ricardo. A w klasyfikacji generalnej prowadzi Hamilton, który ma 3 punkty przewagi nad Fetelem i 10 punktów przewagi nad Rosbergiem. Czwarty jest Felipe Massa. A co tam Tomek w Berlinie? No, w Berlinie było dobrze, a już jest trochę gorzej, bo na zagrywce Leon. Przed chwilą zagrywka nie do odbioru, potem to poprzedzone, a w kolejny As. I zrobił się już tylko jeden punkt przewagi Resowi, a Leon ciągle na zagrywce. Uderzyć w pierś krótkie sporostowanie. Wyścig bez pars na żużlu był w Toruniu, nie w Bydgoszczy. A w Berlinie? No w Berlinie znowu troszkę gorzej się zrobiło, bo utrzymujemy tylko jednopunktową przewagę. Na razie 13-12 w secie trzecim, a przypomnę, że przegraliśmy pierwsze dwa sety. 5 metrów. No tak, jak piłka nie weszła w boisko, to wyszła daleko poza boisko i mamy pierwszy raz w secie trzecim prowadzenie Rosjan z Zenita Kazań z 15 do 14 nie wyszła ta akcja. No ale tak jak wspominałem wcześniej wczoraj Rosjanie wygrali spotkanie z, z Berlinem. W zasadzie można powiedzieć jednym Leonem, a dodam, że ten Leon, Kubańczyk, który gra w Zenicie dzisiaj gra znacznie lepiej niż wczoraj i można powiedzieć, że on w zasadzie w pojedynkę plus Michałow wygrywają Rosjan to spotkanie, bo gdy na zagrywkę wchodzi Leon, robi się bardzo źle. Zresztą przegrywamy w serwisie to spotkanie bardzo wyraźnie. Jest, są kłopoty z odbiorem. No i stąd taki wynika, nie inny. Przerwa techniczna 16-14 do 14 dla Zenita. I będzie teraz bardzo ciężko, bo straciwszy pięciopunktową przewagę, teraz podnieść się po raz kolejny będzie bardzo trudno. A zatem zatrzymać Leona, zatrzymać Michajłowa, najlepszego atakującego i ostatnich igrzysk. Będzie bardzo trudno. I nawet jakbyśmy podnieśli stawkę i to nie byłaby dniówka, tylko pensja miesięczna, to będą kłopoty, ale trzymajmy kciuki. Czas, Andrzej Kowal mówi, co powinno być zmienione, czy się uda, zobaczymy. A my szykujemy się już powoli do tego, co będzie wieczorem w Dublinie. Kto będzie miał swojego Leona wdrożenie? Mam nadzieję, że my będziemy mieli takiego Leona. Czego możemy się spodziewać? Kto wystąpi w naszej bramce i jak pokonać Irlandczyków? O tym wszystkim prosto z Dublina. Nasz specjalny wysłannik na ten mecz, Adam Malecki. Boys Are Back in Town, czyli zieloni chłopcy wrócili do Dublina na Eviva Stadium. Ten stadion całkiem niedawno był świadkiem kilku zwycięstw irlandzkich rugbystów, którzy wygrali po raz drugi z rzędu puchar sześciu narodów. W ich ślady poszły zresztą także panie rugbistki, więc teraz kibice spodziewają się, że także piłkarze staną na wysokości zadania. A drużyna wraca do Irlandii po eliminacyjnych podróżach. Na wyjeździe grali w odległej Gruzji, wygrali 2 do 1 po golu strzelonym w 93. minucie przez Aidena McGidiego. Grali w Niemczech, zremisowali 1 do 1. Gola strzelił Osi w doliczonym czasie gry i przegrali na wyjeździe 0 do 1 ze Szkocją. Jedyny mecz u siebie rozegrali z Gibraltarem, wygrywając podobnie jak Polska 7 do 0. Irlandia traci 3 punkty do Polaków i marzy o tym, by dorwać się naszym piłkarzom do skóry. A potencjał mają spory. W dużej mierze to piłkarze angielski Premier League. Dwa najmocniejsze punkty reprezentacji Irlandii to John O'Shi, były piłkarz Manchester United, obecnie podpora Sunderlandu oraz Robbie Keane, który gra w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles Galaxy. Jego dokonania są niebywałe. Rozegrał w reprezentacji 138 meczów i strzelił 65 bramek. Robbie wierzy w zwycięstwo z Polską. Mamy wartościowych piłkarzy w reprezentacji. Po raz kolejny przekonaliśmy się o tym na zgrupowaniu stać nas na dobry występ przeciwko każdemu. Niezależnie od tego, co się mówi, jesteśmy w stanie wygrać z Polską i zdobyć trzy punkty. O grze rywali wie wszystko Marcin Tyc, który dla portalu UEFA.com sporządza wszelkiego rodzaju statystyki. Mała podpowiedź, jak strzelić gola rywalom. Stracili w tych eliminacjach trzy bramki i ani jedna bramka nie padła po dośrodkowaniu. Stracili bramki po wymianie krótkich podań, w zasadzie czterech, pięciu krótkich podań, gdzie zostawiali przeciwnika wolnego i to jest może recepta na kibice Irlandii zapatrzeni są w swoich piłkarzy, ale także w duet prowadzący The Boys in Green, czyli legenda Roy Keane, Irlandczyk z krwi i kości, przez długie lata podpora i kapitan zarówno reprezentacji, jak i Manchester United, oraz Martin O'Neill, Irlandczyk z północy, na którego kibice patrzą z lekką rezerwą, ale szanują go za dokonania i mimo wszystko za dobre wyniki. O'Neill, który w latach młodości studiował prawo, ale przerwał naukę, by z Nottingham Forest zdobywać puchar Europy, o Polsce wypowiedział. Spowiadał się z wielkim szacunkiem i podkreślał, że muszą uważać na wszystkich, nie tylko na Roberta Lewandowskiego. Lewandowski jest zawodnikiem najwyższej klasy, jednym z najlepszych napastników w Europie. Gra dla zespołu, który jest w stanie wygrać każde trofeum. To bardzo ważny piłkarz dla swojej reprezentacji, ale kadra polski nie jest drużyną jednego gracza. Polacy mają wielu zawodników gwarantujących wysoką jakość. Nie uważam, że powinniśmy się koncentrować tylko na zatrzymaniu. Lewandowskiego. A reprezentacja Polski? Tak naprawdę pierwszy raz od dłuższego czasu, choćby z racji pozycji lidera w grupie, przystępuje do meczu w roli faworyta. Trener Adam Nawałka przekonuje, że coraz lepiej czujemy się w tej roli i jesteśmy gotowi, by w niej występować na stałe. Ta drużyna zrobiła bardzo duży postęp. Te eliminacje rozpoczęliśmy bardzo dobrze. Zajmujemy pierwsze miejsce. Rozgrywaliśmy bardzo udane mecze, zarówno pod względem... Wynikowym, jak i również jakość tych meczów była na odpowiednim poziomie, także nie dziwię się, że obraz naszej piłki reprezentacyjnej zdecydowanie się poprawił. Nie chcemy bujać w obłokach, wiemy jaki jest to trudny mecz, po co tutaj przyjechaliśmy, gdzie przyjechaliśmy i z kim będziemy grać. Spodziewamy się bardzo intensywnej gry ze strony Irlandczyków. Wszyscy nasi piłkarze spodziewają się dzisiaj ostrej walki na boisku. Grzegorz Krychowiak jest gotowy. Znaczy Każdy zawodnik zdaje sobie sprawę, żeby w dzisiejszym futbolu wygrać mecz, trzeba go odpowiednio wybiegać i wywalczyć. To jest podstawa do uzyskania odpowiedniego rezultatu. Umiejętności nie wystarczą. I zdajemy sobie sprawę, że Irlandia jest zespołem, który gra bardzo agresywnie i trzeba tym samym poziomem odpowiedzieć. Także Robert Lewandowski, który tutaj w Dublinie strzelił swojego drugiego z 23 strzelonych dla reprezentacji goli, nie obawia się Walki na łokcie. Nie możemy nawet na chwilę odpuścić. Zdajemy sobie sprawę, że to trzeba będzie po prostu wywalczyć, wywalczyć, walczyć i, i tak naprawdę to chyba trochę tego sprytu dodać. A co do samego składu? Adam Nawalka podczas wczorajszej konferencji zdradził, kto zagra w bramce. Łukasz Fabiański będzie bronił. Miałem bardzo trudny wybór. Wszyscy bramkarze świetnie prezentowali się podczas tego zgrupowania. Natomiast jestem przekonany, że Łukasz wszystko zrobi, aby mecz potoczył się po naszej myśli. O pozostałych pozycjach selekcjoner nie mówił, ale po całym tygodniu treningu wszystko wskazuje na to, że na bokach obrony zagrają Paweł Olkowski z prawej i Jakub Wawrzyniak z lewej. Na środku oczywiście nasze dwie wieże, Kamil Glik i Łukasz Szukała. Linia pomocy to od lewej Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak, Tomasz Jodłowiec i Sławomir Peszko. W ataku oczywiście Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski. No i dwunasty zawodnik, czyli nasi kibice, którzy zgotowali gorące przyjęcie piłkarzom na lotnisku w Dublinie. Polaków w Dublinie można spotkać dosłownie na każdym kroku, choćby na Eviwa Stadium, gdzie jako ochroniarz pracuje pan Waldemar. Ten stadion zna jak własną kieszeń i zapewnia, że dzisiaj wieczorem wypełni się fanami z Polski. Będzie Bardziej biało-czerwony niż zielono-biało-pomarańczowy. Polacy będą się czuli, jak wygrali u siebie. Pan będzie pracował, ale obejrzy pan, mecz. Tak, będę pracował cały dzień, ale będę miał możliwość obejrzenia. Jak ważne jest to wydarzenie dla Polonii, ten mecz Irlandia-Polska? No, bardzo ważne. Dlaczego? No ja myślę, że to przede wszystkim jednoczy wszystkich Polaków. Bardzo na nich liczymy i mamy nadzieję, że zwyciężą. No to wygramy. No oczywiście, nie ma innej opcji. Zastrzeli. Lewandowski. Widzę, że Szalik jest podzielony na pół. Irlandia Polska, prawdziwa przyjaźń. Dokładnie. Ten szalik pochodzi z towarzyskiego meczu, który odbył się 3 lata temu i chcemy go wnieść na stadion. Przeżywacie ten mecz? Tak, bardzo. To jak? Kto wygra mecz? Polska. To? Polska. Kto? Polska. Zapowiada się zatem fascynujący mecz. Na Eviva Stadium zasiądzie 52 tysiące kibiców. Około 15 tysięcy będzie w biało-czerwonych barwach. Jeszcze krótki meldunek pogodowy na godzinę 20.45, tutaj będzie godzina wcześniej. Kiedy rozpocznie się mecz zapowiadany jest lekki deszcz, temperatura w okolicach 6 stopni, no i do tego silny wiatr. Ale tutaj deszczu nikt się nie boi. Dublin, Adam Malecki. Połączymy się jeszcze z Adamem Maleckim, kiedy dotrze na stadion. Cztery punkty zostały, przepraszam, trzy już tylko Rosjanom. 22 do 19, a na zagrywce kto? Leon. A complicated guy, I like things simple as can be. There's so much I don't understand, so much I fail to see, but we got spirited it away, got separated in the night. Somehow we drifted from a path. 23-20 i serwuje Pęczew. Zostały trzy punkty. Trzy punkty nadziei. Chociaż gra pięknie, a Seko no tyle, że Rosjanie grają jeszcze piękniej. 22-7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej i około sportowej sprawie. Myślę, że teraz ruszy się trochę i o siatkówce, no i o meczu, który mam nadzieję temat tak rozgrzebaliśmy. I zdaje się, że Rosjanie mają piłkę meczową tak, dobrze widziałem. Tak mi się wydaje, że jest 24 do 20. Kciuki potrzebne tak. teraz, od zaraz, natychmiast. Oszczędziliśmy dniówki, niestety. Zenit, Kazań, Resowia, Rzeszów 3 do 0. Piękna walka, piękny mecz, ale Rosjanie byli po prostu za mocni i wygrywają Ligę Mistrzów. Tym razem się nie udało, może uda się. Za rok. Może wyciągniemy z tego jakieś takie pozytywne wnioski, na przykład to, że pierwszy raz dwie polskie drużyny grały, że robimy postęp, że jesteśmy coraz silniejsi i że tak krok po kroku, szczebel po szczebelku, pniemy się w górę w stronę zwycięstwa w Lidze I chciałoby się powiedzieć, że Rosjanie coraz bogatsi, ale w kontekście tego, co dzieje się na świecie z tym bogactwem, może nie do końca tak jest. Cieszą się Rosjanie, cieszy się ten Leon Kubańczyk, który wygrał im to dzisiejsze spotkanie bez dwóch zdań. Coż, trudno jeszcze zapewne wspomnieć co działo się w Berlinie, ale żeby trzymać rękę na pulsie, to jeszcze dodajmy z naszego krajowego podwórka, w zasadzie z krajowego lodowiska, czwarty mecz, Mistrzostwo Polskich Hokejistów i zmiana wyników w Tychach, GKS Tychy, GKS Jastrzębie, już jeden do jednego. Ściągniemy im tego leona w przyszłym sezonie i będzie lepiej. To już teraz. Fatalny początek Kasprzaka, gonitwa za rywalami, świetna jest Hampela. Trzeba przyznać, że działo się w Toruniu i działo. Żużnowcy walczyli w zawodach Best Pears, wygrali Duńczycy, Polacy na drugim miejscu, a trzecia była broniąca tytułu Australia. Te zawody obserwował na miejscu Tomasz Kowalczyk. Na motoarenie cudownie zaprezentował się Jarosław Kampel. Sześć razy wygrywał, wprawiając publiczność w ekstazę. Juhu! Sprawa awansu do finału do końca nie była jednak rozstrzygnięta, bo motocykle Krzysztofa Kasprzaka zupełnie nie chciały jeździć. Trener Marek Cieślak przyglądał się uważnie temu, co dzieje się na torze i temu, co dzieje się w parku maszyn. Decyduje się w końcu na męską decyzję. Zmiana. Za Kasprzaka wjeżdża 20-letni Piotr Pawlicki i radzi sobie z biegu na bieg, lepiej ratując sytuację. A więc mieszanka młodość i nadzieja plus doświadczenie i determinacja Jarosława Hampela równa się drugie miejsce Polaków w Toruniu. To na pewno bardzo buduje. No niemniej jednak czeka nas wiele, wiele spotkań różnego rodzaju. Sezon będzie bardzo długi. To jest istotne, aby umieć później utrzymać tą formę na dobrym poziomie i nie łapać jakiś większy wpadek. Jeśli o mnie całkiem nieźle na początku, ale jak wiemy tutaj trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie i ciężko pracować, żeby gdzieś ten wynik umieć utrzymać, także czeka mnie sporo pracy w tym sezonie i tego jestem świadomy. Co tam się działo z motocyklami Krzysztofa Kasprzeka, Pierwsze dwa 2, tak, wydaje się, że nie może znaleźć odpowiedniej ustawień i prędkości w swoich motocyklach, to widać gołym okiem. Nieraz to przerabiałem i wiemy, jaka to jest sytuacja. No my natomiast gdzieś tam staraliśmy się te punkty przywozić. Na tyle walczyć te punkty, żeby wjechać do tej fazy półfinałowej, finałowej, to się udało. ale Dynczycy w finale okazali się lepsi, krótko mówiąc, po prostu. Mieli dobre pola startowe, wykorzystali to. Później, no, już jakkolwiek było im zagrozić. Jeszcze Piotrek starał się walczyć do końca, ale no nie udało się nic więcej działać. Zgodzisz się, że duża dramaturgia na torze, bo do końca trzeba było martwić się o awans. To może tylko i cieszyć. Kiedy mamy tyle emocji i tyle niewiadomych w sporcie, no to, to dobrze, no bo dla kibiców to jest nie lada wydarzenie i wspaniałe przeżycie i emocje do samego końca. A Powiedz, jak to jest, przegrywać się z Australią, a za chwilę pokonujecie ich w barażu. Jakaś specjalna strategia, taktyka na te biegi? Nie było jakiejś specjalnej taktyki na odjechanie tych biegów. To jest po prostu sport właśnie. Takie niespodzianki nam sport serwuje. No i tyle. No tutaj nic więcej powiedzieć nie można. Finał z Danią to jakbyś charakteryzował tylko przegrany start i trudno było ich dogonić. No I później jechali szybko. Piotr był w korzystniejszej teraz sytuacji, bo był bliżej i starał się napędzić, ale no nie dał rady, no bo gdzieś tam obierali dobre ścieżki jazdy. A kolejne eliminacje w Niemczech, w Danii, tam można odrobić te punkty. Duża strata to nie jest. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Po prostu będziemy walczyć o jak najszybszy wynik, a sport nam pokaże, jak się nam powiedzie. A jak ta współpraca z Piotrem, bo pamiętam, jak mówiłeś, że z Krzysztofem rozumiecie się bez słów. Jak ocenisz współpracę z Piotrem? Wiedzieliśmy na to, że widząc siebie nawzajem i w jednym biegu bardzo gdzieś tam nawet, e, trzeba to przyznać, że Piotrek pomógł mi e, odzyskać gdzieś tam pozycję, e, Asocjowaliśmy się nawzajem, e, czując e, się gdzieś tam na torze intuicyjnie, więc e, damy radę. A tę współpracę już bardzo dobrze ocenił Marek Cieślak i zapowiedział, że za dwa tygodnie w Gustrow to ta para powalczy o kolejne punkty, ponieważ Krzysztof Kasprzak przegrywał, koniec, nie? Tutaj nie ma dyskusji tam, czy tak, czy tak, no przyjechałeś dwa razy czwarty, no, musi jechać inny, nie? Krzest bojowy, to już nie juniorskie zawody, tylko Tutaj naprawdę dobrzy zawodnicy i popełniał błędy, bo popełniał, ale walczył w kontakcie cały czas, także ja jestem zadowolony. Po rywalizacji na Moto Arenie 10 punktów Dani, 8 Polski i 6 Australii. W drugiej rundzie w Gustrow w żużlowcy pojadą 11 kwietnia, trzecia i ostatnia runda w Esbjerg w Danii 9 maja. No i z tego, co zdołaliśmy się dowiedzieć, rezerwowym nie będzie Krzysztof Kasprzak, który w ogóle nie weźmie udziału w tych zawodach. Jako rezerwowy prawdopodobnie pojedzie Bartosz Zmarzlik. Tak było w Toruniu, czekamy na kolejne zawody. A w sprawie asekoresowi Rzeszów przegrali w finale, ale dzielnie walczyli, dzielnie walczyła także Skra, także doceniamy to oczywiście. Państwo zresztą też ich doceniają. Gratulacje dla naszej drużyny. Drugie, czwarte miejsce. Piękna sprawa, daj Boże, z innym drużyną Naszą gier zespołowy, przedstawicielom I nie zapominajmy o Jastrzębski węglu, który też yy, Po walce odpadł z Peruzią Bodajże w jednej ósmej finału Także wszystkie trzy drużyny wyszły z grupy Dwie Final Four To ja ma sprawa w parkiecie ujrzałem piekło, coś wiło tam wściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Ja była nie pisną, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista! Gadań jest sadysta A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie ma dziewczyny Ci z nieba przez ci wrzucili mi haczyk Przybyłby byłby tacik, może mały fiacik Lecz mają warunek i problem w tym Że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym Zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci A w delegacji zwykle nie do dzieci, poza ten brak w niebie sieci. Nie mają tam sieci, a wielcy profeci w wiekle Jakoś tak se do nieba. Dziękuję, nie trzeba co my źle, po środku mamy. Tu jest jako mamy, jako mamy, tu mamy w wiekle. Jakoś tak se do nieba. Dziękuję, nie trzeba co my źle, po środku mamy. I dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz, i raz, i raz, i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz, na dole wśród smoły, nie staluchy i pierdoły, na górze Jezusy i ich lizusy. Tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika, za to mamy Kobiety, a kobiety są pyszne. Raz i dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz, i raz, dwa, i raz. Tu po środku jest sam. Raz. Jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest u mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest u mamy, tu jest u mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, mamy, w wiekle, jakoś tak se, no nie ma, dziękuję, nie trzeba co myśleć. Pośrodku mamy, tu jest jako mamy, jako mamy, tu mamy w Jakoś tak se do nieba, dziękuję, nie trzeba, co myślę po środku mamy, tu jest jako mamy, jaku mamy, tu mamy Kiedy dramat w trakcie, nie myślę wiele o drugim akcie Diabeł jest głupi, a chcesz aniołka, to ci tata kupi 17:53 Final for Ligi Mistrzów za nami, przed nami Final for Ligi Mistrzów. To już za tydzień. Tak, tak nam się to z tymi świętami połączyło, bo Niedzielę Palmową mamy w tym roku wyjątkowo siatkarską, a Wielkanoc będzie również siatkarska. Chemik policji jako gospodarz wystąpi w Final Four Ligi Mistrzyń. W półfinale polska drużyna zmierzy się z Buszto Asizio. W drugim pojedynku o finał spotkają się dwie tureckie ekipy, dwie ze Stambułu, Kiwbangi i Echa Prezes Chemika Policja Joanna Żurowska podkreśla, że chociaż Chemik do Final Four dostał się niejako kuchennymi drzwiami, bo z racji bycia gospodarzem nie oznacza to, że sportowo nie miałby na to szans. My do tego finału się przygotowywaliśmy, ponieważ nasz cel był taki, żeby awansować do Final Four. Ta droga stała się dla nas prostsza przez to, że jesteśmy organizatorem, natomiast teraz e, przygotowujemy się do tego, żeby grać w meczu finałowym. Chemik w rozgrywkach grupowych wygrał, czyli swoją grupę, grupę A. Przez wielu była ona nazywana grupą śmierci. W pierwszej fazie rozgrywek pokonaliśmy ubiegłorocznego mistrza, czyli Dynamo Kazań. Dwukrotnie też ograliśmy trzecią drużynę minionego sezonu, czyli Rabite Baku. Trener Kukarini przyznał w rozmowie z przeglądem sportowym, że jednak pozostałe drużyny z finałowej czwórki mają od nas znacznie więcej doświadczenia. z tym... Tureckie drużyny są bardziej przyzwyczajone do gry w Lidze Mistrzyń na tym etapie rozgrywek, zarówno Wakif Bank, jak i Elza Dziabashi. Kiedy w 2001 roku prowadziłem w Lidze Mistrzyń Bergamo, w półfinale Final Fall graliśmy właśnie z Elza To było dawno temu, a one wciąż trzymają się w czołówce, dlatego są bardziej obeznane z takimi meczami i to im oczywiście może pomóc, ale nas to nie obchodzi. Chcemy zagrać najlepiej jak potrafimy i udowodnić, że zasłużyliśmy na miejsce w finale i oczywiście chcemy zdobyć mecz. Medal. Joanna Żurowska dodała, że także wierzy w sukces swojej drużyny. Nasza drużyna w tym sezonie w fazie rozgrywek grupowych pokazała swoją siłę i tak naprawdę nie mamy czego się obawiać. Musimy zagrać na pełni swoich możliwości. Taką siatkówkę jak prezentowaliśmy z Dynamem Kazań czy z Rabitą Baku i jesteśmy w stanie wygrać z każdym. To jest oczywiście moje zdanie, natomiast tak jak mówię, jeżeli znajdziemy się w tym pojedynku finałowym, to dla nas to już będzie duży sukces. Każdy medal będzie dla nas sukcesem. Dla Chemika to debiut w Final Four Ligi mistrzyni, ale w tej pełnej gwiazd drużynie są przecież zawodniczki doświadczone w tych rozgrywkach, chociażby Małgorzata Glinka-Mogentale, która ma szansę na swój trzeci tytuł, a dwa poprzednie zdobyła z Waki w Bankiem. Przypominam, że Final Four w Azoty zaczyna się w przyszłym tygodniu, w sobotę o 15.00 to będzie mecz Chemika-Police. No i jeżeli Chemik wygra, to na pewno w finale zagra z drużyną z Turcji. I mamy dobre takie konotacje tureckie w ciągu ostatnich dni, bo przecież wczoraj siatkarki PG Atomu Trefla Sobota awansowały do finału Pucharu Cew po dwukrotnym pokonaniu kogo? Galatasaray Stambuł. W związku z tym, jeżeli coś mamy prorokować, to ja to dobrze widzę. To ja w takim razie też dobrze widzę. Przypominam, finał, final four Ligi mistrzów Siatkarek za tydzień w Szczecinie. I oddajemy a... dniówki wtedy. <laughs> to jeszcze poczekajmy. A za trzy tygodnie... Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Maraton. No właśnie, trzeci Allen Warsaw Marathon. Zapraszamy na start wszystkich gotowych zmierzyć się z tym dystansem 42-195. To na pewno wszyscy wiedzą. Dla mniej zaawansowanych biegaczy, jak zwykle organizatorzy przygotowali bieg. Tym razem to będzie ocean na 10 km oraz marszobieg na dystansie niecałych 5 km, To nasza trójkowa impreza. Pod szyldem biegam, bo lubię, pomagam wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszamy na ten marszobieg. Udział i pakiet startowy jest tutaj bezpłatny, ale liczba uczestników ograniczona, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę się pospieszyć Zapisaj mi i z rejestracją na portalu orlenmaraton.pl Bardzo serdecznie zapraszamy, a teraz do rozdania pięć książek Autobiografia Mofaracha pod tytułem Siła ambicji Bardzo ciekawa i bardzo motywująca książka Na relacje zaprosił PKN Orlen Sponsor główny Orlen Warsaw Marathon książki oczywiście do rozdania telefonicznie 22 i 7 trójek Ela Różycka czeka pięć autobiografii Mo Faraha a na nas nie trzeba będzie czekać długo bo spotykamy się już kilka minut po 18 trzecia strona medalu powraca z gwizdkiem Sędziego w meczu Gruzja Niemcy sponsorem programu jest grupa Azoty współorganizator Final Four ligi mistrzów 2015 zapraszamy do reklamy ja!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 Radio Navigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców Arkady Żekier zapraszam do Radio Navigatora. Województwo Pomorskie i droga krajowa numer 20 odcinek Kościerzyna, Gdynia pomiędzy miejscowościami Rybaki i Kaliska Kościerskie trwają prace związane z neutralizacją plamy oleju na jezdni i w związku z tym ruch w tym miejscu odbywa się bahadłowo. utrudnienie może potrwać około dwóch godzin a teraz województwo warmińsko-mazurskie i droga krajowa numer 7, odcinek Elbląg Nowy Dwór Gdański, miejscowość Adamowo. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna ruch odbywa się wahadłowo. Nie ma natomiast już utrudnień na Zakopiance, nie ma utrudnień na dziewiątce w województwie świętokrzyskim na odcinku Opatów Nowa Dęba i nie ma też utrudnień w województwie śląskim na drodze krajowej numer 86 na odcinku z Sosnowca do Częstochowy. 22.5 i 2.0 to nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator Trójki.